Lamentacje frankoframanskiego kompozytora urodzonego około 1510 roku. Lamentacje proroka Jeremiasza na sześć głosów zaplanowane przez Dominika Fino. Detali scholars w dworze Autusa w Gdańsku, festiwal Actus Humanus Resurrectio i teraz ta katalońska muzyka do tekstu Lamentacji proroka Jeremiasza. Autorem jest Bartomeu Carceres. Lamentacje na Wielki Czwartek, czyli dokładnie na ten czas liturgiczny, który dzisiaj trwa. I wytali skolarz z muzyce katalańskiego, twórcy Bartomeu Carceresa. Lekcja pierwsza i oczywiście ten refren Jeruzalem, nawróć się do Boga Twego. Lamentacje proroka Jeremiasza, tekst, który wykorzystywany jest w Liturgii Ciemnych juczni. No i ostatni punkt tego programu to kompozytor, o którym tyle dziś było mowy, czyli palestrina i jego lamentacje na Wielką Sobotę. Esencja piękna, równowagia przez długie stulecia, możemy powiedzieć. Przecież 500 na rocznica urodzenia palestriny przypadała w ubiegłym roku. No Ten ideał stylu muzyki kościelnej pisanej do kościoła katolickiego. Lamentacje proroka Jeremiasza na Wielką Sobotę palestriny zamknęły program przedstawiany dziś w Wielki Czwartek. Na festiwalu Artus Humanus reakcja na ten festiwal powrócił zespół detali z od Titra Philipsa. No i w Dworze Artusa oczywiście reakcja publiczności jedyna możliwa. O w tej chwili nastojąco bardzo szybko zerwała się publiczność, zajmując wszystkie możliwe miejsca w dworze Artusa. To rzeczywiście niezwykła przyjemność słuchania muzyki, która z pozoru niczym nie zaskakuje, ale kiedy. Mamy czas, mamy możliwość wsłuchiwania się w sposób prowadzenia tych linii muzycznych, budowania polifonii, splotu sześciu głosów przez Pitera Philipsa. To widzimy, jak oprócz czystego, wokalnego, piękna ten artysta potrafi technicznie właśnie życie w tę muzykę, te poszczególne, splatające się w całość linie głosów, które pulsują, mają swoją kulminację, wybrzmiewają. Nie wiem, czy pamiętają Państwo od swego czasu Peter Phillips tłumaczył, jak to było, gdy zakładał zespół. Zespół przecież zakładał 53 lata temu. Jest to obecnie ten najstarszy, najbardziej zasłużony, mały, kameralny zespół wokalny specjalizujący się w tej wielkiej polifonii sensu. No, dziś, kiedy ta muzyka zadomowiła się i w salach koncertowych, i w świątyniach, jest dostępna na płytach, na graniach, koncertach, no to wydaje się naturalne, ale właśnie gdy zakładał... Zespół talisów, jak często o nim mówimy, to było zupełnie inaczej. Był studentem, młodym studentem Oxfordu. Nie mogł być starym studentem. Był studentem Oxfordu i z kilkorwien że pragnął stworzyć zespół, który poświęci się wyłącznie muzyce XV i XVI wieku. No i to było absolutnie nowatorskie, dlatego że takiej specjalizacji nie było. Oczywiście dziś jest też Arborel, Nico Muli, ale celem był renesans. Będzie bis. In paradise is the last moment of this requiem, which you heard. And the words, I hope, are suitable for this occasion. We are in paradise. A więc przenosimy się do raju za sprawą ostatniej części, właśnie tej sześciogłosowej, z odkrywanej dziś Misesza zmarłych tego wykonania hiszpańskiego twórcy Esquivel. Piękne, piękne zamknięcie tego wieczoru. In Paradisum to jest ten finał, ostatnia część e rekwiem kompozytora, którego muzyki żałobne, Missa Pro Defunctis Juana Esquivela de Baraony, po raz pierwszy słuchaliśmy razem z tym odkrytym repertuarem tego hiszpańskiego, pochodzącego z regionu południowego Hiszpanii, twórcy. Przyjechał do Gdańska na festiwal Actus z Resurrecjo Detalli Scholars Petera Philipsa. No i jak już mówiłam, ale z radością to powtórzę, Peter Philips zapowiedział już sensację, bo odkrycie nowego dzieła i to tak dużego, jak się możemy spodziewać, rozmiarem i też ciężarem, jakim jest rekwiem, a to rekwiem nieznane dotychczas Palestriny. To będzie nasze wspólne poznawanie w przyszłym roku, gdy przyjedzie Wielki Czwartek, Wielkim Tygodniu. Oczywiście jak zawsze na festiwalach się Resurreccio z muzyką fasyjną, z muzyką zmarłych, no i pewnie także lamentacjami. No a wszystko dlatego, że Filip w dzieciństwie śpiewał w chórze katedry Winchester. Wyrósł zatem na wielkiej angielskiej tradycji muzyki churalnej, która na wyspach sięga czasów wczesnych Tudorów. I tutaj właśnie za swój cel życia uznał poszukiwanie tego piękna dźwięku, jakie może tworzyć pewien rodzaj nieakompaniowanego śpiewu. Udało mu się zrealizować to pragnienie detali Scholars po 53 latach, oczywiście w składzie zmienionym, no bo czas płynie, ale w brzmieniu, powiedzmy, w stylu prowadzenia polifonii równie świetnym i myślę też... Rozpoznawalne. To jest szczęście, znaleźć taką drogę w życiu. A my szczęśliwi, że jemu się to udało. Peter Phillips, Detali Scholars, drugi dzień, druga wieczorna transmisja. Jutro Kraków wieczorem, Kraków w ogóle dwa razy, bo już o 14.00 pasja janowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka, a potem wieczorem. Lamentacje zelenki. Ten temat będzie powracać i w dawno i niedawno, i właśnie w barokowym opracowaniu zelenki, poprowadzonym w Krakowie na Misteria Paschalia przez Wacława Luksa. To będzie właśnie nasza propozycja wieczorna, gdy przeniesiemy się do Krakowa. A w Gdańsku spotkamy się oczywiście w sobotę. Będziemy znów słuchać polifonii renesansowej. Wrócimy na Półwysep Iberyjski. Zespół Dekaton będzie ją wykonywał już jesteśmy, myślę, umówieni. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie wspólne odkrywanie i słuchanie piękna muzyki renesansowej. Reżyseria dźwięku tej transmisji to Joanna Popowicz i Julita Emanuiłow, przy współpracy Janusza Graczyka, Macieja Muchy i Krzysztofa Przybyły. Oddajemy głos do studia programu drugiego, gdzie czeka na Państwa Krzysztof Dziuba. Za niespełna 20 minut wybije godzina 22, a koncert w dworze Artusa relacjonowała dla państwa Magdalena Łoś. Jesteśmy umówieni, tak jest, jesteśmy umówieni na sobotę, na kolejną wizytę. W Gdańsku. Ja dziś witam Państwa po raz pierwszy, ale nie ostatni, bo jeszcze o 23 zaproszę Państwa do nocnej strefy, w której dziś będzie dominować przede wszystkim cisza, cisza, którą oplatać będą najróżniejsze dźwięki. No a teraz wracamy do muzyki na Wielki Tydzień. Mam wrażenie, że melodia tego chorału protestanckiego bardzo często nam towarzyszy w tym wyjątkowym czasie, jakim jest Wielki Tydzień. Fragment pasji według świętego Mateusza, czyli Chorał, Wenn ich einmal soll scheiden, w opracowaniu Leopolda Stokowskiego na orkiestrę wykonali muzycy BBC Philharmonic pod dyrekcją Matthiasa. Bamerta. No i właśnie w atmosferze takiego skupienia, pewnej medytacji mijać nam dzisiaj będzie nocna strefa po godzinie 23, w której będziemy próbować, próbować wsłuchać się w granice, tam gdzie dźwięk wyłania się z ciszy no i do niej znowu powraca. Zapraszam Państwa na to spotkanie, które wypełni muzyka, między innymi Arwoperta, Ryuichiego, Sakamoto, Floating Points, a także Faroa Sandersa. Będzie niezwykle różnorodnie, ale z ciszą w roli głównej. No i niewątpliwie skupienie towarzyszy też późnym kompozycjom Johannesa Brahmsa, a także najnowszej płycie Piotra. Anderszewskiego, właśnie z tymi późnymi kompozycjami niemieckiego kompozytora. Oto w Filharmonii dwójki fragment tego albumu. albumu. Dwa intermecji, Bmol opus 117, a także A A-dur z opusu 118, no i na dokładkę jeszcze Capriccio, gmol z cyklu Fantazji, opus 116. Przy fortepianie Piotr Anderszewski.